to ja? Czy kto inny? Rymy dobre być powinny Każdy napierdala Majka, aż do końca silny Być z swej dziedziny Nigdy nie przerywać ludzi, do czynu popychać Każdy temat porusza Czy to ja? Czy kto inny? Rymy dobre być powinny Każdy napierdala Majka, aż do końca silny I czy teraz, czy później Czy łatwiej, czy trudniej nie. robić to, co się lubi Z bardzo dobrym skutkiem Czy to ja? Czy to ja, czy kto inny teraz chwyci za mikrofon To jest nieważne, bo tu chodzi tylko o to by rozgrzać, tu ludzi jak go zgrzewa demofon Więc nie mów nigdy stop temu co kręci się Lecz to nie ja, to nie ty, to nie on To czarna płyta, a pod nią gra gramofon Umożliwia nam rozpoczęcie gdzie walki, rywanki sekundaci są więc... Garki, bo jestem napastnikiem z pozołu niepozornym Gościem osobnym, potencjale ogromnym Dla jednych niewygodny, dla innych pomocny I bardziej płodny niż august drugi mocny Bardziej chłodny niż iść się na drzewie Bardziej głodny niż dzikie zwierzę I już niedługo każde miasto odwiedza Wierzykucie swoje sceny, bo mocno uderz Czy to ja, czy to ja, czy to ja Czy kto inny, rymy doby być powinny Każdy napierdala majka, w majkach, że to czasiny inny być z swej dziedziny Nigdy nie przerywać ludzi do czynu Popytać, każdy temat poruszy czy kto inny? Rymy to robić powinny Każdy napierdala w majka, aż to końca silny I czy teraz, czy później Czy łatwiej, czy trudniej robić to, co się lubi Z bardzo dobrym skutkiem Co ruszy moją duszę, wtedy ja to poruszę Bo nie jestem gościem wykuty w mamurze Mam uczucia, którymi zawsze się kieruję Przepraszam je rymami, bo tego potrzebuję Stary utwór jest, na nowy zapatruję Głowa, słowa, kartka ląduję, u wartka. Dwie godziny na sprawdzenie samego siebie Nie źle? Nie, lecz nie jesteś najlepiej Trzeba ćwiczyć rmy i ważna jest ekspresja. Bo powoli zbliża się kolejna sesja. Rymy o i o piszi nie zdają egzaminu. Wyspokój się to tu prąta. Dobry tekst się i bity idą razem w patrze. Czy to będzie hit? Czy w przyszłości się, się okaże? Teraz ja i wodyka razem na zawsze. Dwójka co dużo namiesza i wiele pokażę. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej to ja, czy kto inny? Rymy dobry być powinny Każdy napierdala w Majka, a czy coś inny Być miszem swej dziedziny, nigdy nie przerywać ludzi Do czynu popytać, każdy temat poruszać Czy to ja, czy kto inny? Rymy doby być powinny Każdy napierdala w Majka, a czy coś inny I czy teraz, czy później, czy łatwiej, czy trudniej robić to co się lubi Z bardzo dobrym skutkiem tania czy to ja, czy kto inny? Czy my takie, czy inne być powinny? Czy muszą być takie bugaryzmy? Czy dobre pomysły, czy nie brak charyzmy? Nichu ja w moim stylu chcę się buja. bujać Kogoś kto boi, to nie, nie się odpierdoli Szukasz pytań, by przyjebać się do tekstu Jak ich nie znajdziesz, to nie protestuj Bo ciągle robią swoje, tak jak przed laty Gdy tego nie kumasz, to jesteś niekumaty Bo wiesz, że w wideo jako gosiczany Trzeba działać, wymować, trzeba być upartym W razie kłopotów, nie można się chować z porażkę, zgodność ja się przyjmować trzymaj świat do i mocnie kochać to co się robi i bardzo to w to wierzę ja w to bieszę, wierzę ja To ja, czy, inny, majka, to ja. czynu, czy to ja, czy kto inny? rymy dobre być powinny Każdy napierdala w majka, aż do końca silny. Być mistrzem swej dziedziny Nigdy nie przymywać ludzi do czynu, popinać Każdy temat porusza Czy to ja, czy kto inny? rymy dobre być powinny Każdy napierdala w majka, aż do końca silny. I czy teraz, czy później Czy łatwiej, czy trudniej robić to, co się lubi Z bardzo dobrym skutkiem. Czy to ja, czy kto inny? rymy dobre być powinny My dobre być powinny rymy No ten utwór, tak według mnie, to ten utwór, właśnie ten utwór, ten utwór pod tytułem czy to ja, czy kto inny, to jest właśnie ten utwór. Kogoś powiedział? <laughs>